To, o czym chciałbym mówić w wielkiej mierze już zostało powiedziane w tych pieśniach i modlitwach, które były tutaj wzniesione. Chciałbym mówić o wielbieniu Boga. Przeczytajmy proszę psalm 95, który jest wezwaniem do oddania Bogu chwały. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy jachwę. Wznośmy okrzyki radosne, skalę naszego zbawienia. Pójdźmy przed Jego oblicze z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieśniach, gdyż wielkim Bogiem jest Jahwe i królem wielkim nad wszystkich bogów. W Jego ręku. Są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I suchy ląd Jego ręce ukształtowały. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Jachwę, który nas uczynił. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i trzodą Jego ręki. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi. Doświadczali mnie, chociaż widzieli moje dzieło. Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna moich dróg. Dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mego odpocznienia. Czym jest uwielbienie. Dlaczego mamy wielbić Boga? Jak mamy to czynić? Czytając uważnie ten psalm znajdziemy wskazówki na te trzy pytania. Czym jest uwielbienie? Dlaczego mamy wielbić Boga? I jak mamy to czynić? Ludzie w bardzo różny sposób próbują definiować uwielbienie. Mam tutaj przed sobą krótką broszurkę. To zera, w której on daje taką definicję uwielbienia. Uwielbiać znaczy czuć w sercu. To jest najważniejsze. Odczuwać w sercu. Należę do tej części Kościoła Chrystusa na Ziemi która nie obawia się słowa uczucie. Na przełomie wieku przeszliśmy długi okres chłodnej oschłości, kiedy ludzie mówili o nagiej wierze. Chcieli, żeby nasze życie było suche, jak skóra szopa, powieszona na drzwiach do wysuszenia. Mówili, nie wierz w uczucia, bracie, nie należy wierzyć uczuciom. Był taki jeden, który kierował się uczuciem i został zwiedziony. To był Izaak, kiedy poczuł dotyk ręki Jakuba, a mniemał, że to ręka Ezawa. Ale zapomnieli o kobiecie, która poczuła, że jej ciało zostało uzdrowione. Pamiętacie? Człowiek, który przestrzega jedynie formy i nic nie odczuwa, nie uwielbia. Dla Tozera i myślę wielu, wielu ludzi... Ten aspekt odczuwania jest niezwykle istotny, aspekt poruszenia serca Bożą obecnością tym, kim Bóg jest, co Bóg czyni. Gdybym ja miał zdefiniować uwielbienie, powiedziałbym, że uwielbienie jest uznaniem wartości czegoś albo kogoś w taki sposób, że angażujemy w to całe nasze jestestwo, Nasz umysł, naszą wolę i oczywiście nasze emocje. Uznanie wartości czegoś w taki sposób, który prowadzi nas do zaangażowania wszystkiego, czym jesteśmy. I w tym psalmie znajduję potwierdzenie tego, czy raczej z tego psalmu czerpie to swoją definicję. Mamy tutaj trzy wezwania w tym psalmie. W pierwszym i drugim wierszu mamy wezwanie do radosnego śpiewu. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy jachwę. Wznośmy radosne okrzyki w skale naszego zbawienia. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy mu radośnie w pieśniach. Zauważyliście? Trzy razy tutaj w tych dwóch wierszach pojawia się słowo radośnie, z radością. A więc tutaj jest mowa o zaangażowaniu emocji. Mowa jest o śpiewaniu, nie tak mm, mm, mm", pod nosem, tylko radosnym śpiewaniu, śpiewaniu, które wypływa z uszczęśliwionego radosnego serca. W wierszu szóstym mamy kolejne wezwanie: „Pójdźmy, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed jachwę, który nas uczynił. A więc w tych wierszach mamy wezwanie do zbliżenia się do Boga jak, Ludzie kiedyś, w dawnych wiekach, zbliżali się do władcy, do monarchy. Tutaj mamy obraz Boga, który siedzi na tronie, jest władcą wszystkiego, stwórcą wszystkich rzeczy, również nas samych i mamy się przed nim pokłonić. Więcej, paść na twarz, uklęknąć. Cóż to wyraża? Cóż wyraża Uklęknięcie przed kimś, czy też padnięcie przed kimś na twarz. Oznacza uznanie Jego władzy, uznanie Jego panowania, uznania Go za kogoś, przed kim my, uniżając się w ten fizyczny sposób, wyrażamy poddanie im naszego życia, wyrażamy pozwolenie im rządzenia nami uznania, że oni są górą, a my tutaj swoją pozycją wyrażamy to, że jesteśmy im poddani, uniżeni przed nimi. Uznajemy ich autorytet, ich pozycję władzy i naszą pozycję poddaństwa. A więc tutaj jest ten aspekt woli, woli, która mówi nie ja, ale ty. Nie moje rządy, ale twoje rządy, twoja władza. Ty jesteś królem, a ja jestem twoim sługą. Ja klękam przed tobą, uniżam się przed tobą, padam na twarz przed tobą, wyrażając moje całkowite poddanie się tobie. A więc tu jest ten aspekt woli, która jest poddana władzy Boga. Więcej, później w kolejnych wierszach czytamy, o niezatwardzaniu serc, wiersz ósmy, słuchaniu Bożego głosu i, co to znaczy zatwardzić serce? To znaczy sprzeciwić mu się, to znaczy odrzucić jego wolę i powiedzieć moja wola. To oznacza zatwardzenie serca albo w innych miejscach usztywnienie karku, że nie poddamy się, nie będziemy przez kogoś prowadzeni, ale My będziemy po swojemu postępować. I tutaj mamy wezwanie do tego, żeby tego nie czynić, żeby nie zatwardzać naszych serc, żeby nie upierać się przy swoim, ale poddać się mu, usłyszeć jego głos i pójść za jego głosem, pozwolić, by jego wola się działa. I w wierszu siódmym czytamy Obyście dziś usłyszeli jego głos. O co tutaj chodzi? Żebyśmy mieli jakieś wrażenia słuchowe? Że słyszymy jakiś głos? Nie, tutaj wyraźnie w kontekście tego, o czym tutaj jest mowa, czytamy o tym, że Bóg do nas mówi, a my słuchamy i czynimy to, co Bóg mówi. Rozmyślamy nad tym, co Bóg mówi, analizujemy to, co Bóg mówi, Zgadzamy się z tym, co Bóg mówi i w związku z tym czynimy to, czego Bóg żąda, to, czego Bóg oczekuje. A więc tutaj mamy ten aspekt myślenia, mamy ten aspekt słyszenia ze zrozumieniem. Nie tylko słuchania i nic nie robienia z tym, ale przyjmowania, słuchania z uwagą, rozsądzania, rozważania tego, co Bóg mówi i Pokorne posłuszeństwo w konsekwencji usłyszenia tego, co Bóg mówi. I wierzę, że wszystkie te czynniki muszą być obecne, aby miało miejsce prawdziwe uwielbienie. Musi być zaangażowany nasz rozum, musi być zrozumienie tego, kim Bóg jest, tego, jaki On jest, czego On od nas oczekuje. Musi być wola, która się temu poddaje i konsekwencją tego są emocje, które temu towarzyszą. Myślę, że wielkim niebezpieczeństwem jest skupienie się na tylko jednym z tych trzech elementów. I to możemy dostrzec w tych różnych kościelnych skrajnościach, kiedy ludzie skupiają się tylko na jednym z tych aspektów uwielbienia. Oczywiście nie mam na myśli tutaj mojego kochanego brata Tozera. Ja tylko przeczytałem fragment jego broszurki. Polecam wam, żebyście przeczytali całą i zobaczycie, że on nie pozostaje na samym uczuciu. Jeśli przeczytacie całą tą broszurkę, zobaczycie, że on też mówi o tych pozostałych aspektach prawdziwego uwielbienia. Ale dla niego istotną, najbardziej doświadczalną częścią uwielbienia jest to, co czujemy jest to, co przeżywamy. Dla niego to jest jakiś taki papierek lakmusowy, który mówi, czy naprawdę wielbimy, czy nie. Natomiast patrząc gdzieś na różne wydarzenia historyczne w Kościele, patrząc na różne okresy przeżywania Boga, możemy dostrzec pewne fazy skupienia się na jednym z tych trzech aspektów, a zaniedbania tych pozostałych. I myślę, że dzisiaj w tej różnorodności Kościoła, jaką mamy, możemy w różnych miejscach obserwować to położenie akcentu na jeden z tych elementów. Tak więc w niektórych społecznościach dostrzegamy położenie silnego, czy dominującego, czy czasami jedynego akcentu na ten aspekt umysłowy, umysłowego zrozumienia, poznania doktryn poznania prawdy Słowa Bożego, ale jakże często nie przeradza się to w zachwyt Bogiem, o którym się dyskutuje, jakże często pozostaje to tylko jakąś suchą dyskusją, która w ogóle nie przekłada się na postępowanie, nie przekłada się na wolę, jakże wielu ludzi zadowala się tylko tym, że czytają książki chrześcijańskie, że poznają jakieś prawdy, że coraz więcej wiedzą i to jest wszystko, co mają. I jakby całe ich chrześcijaństwo i całe ich uwielbienie Boga ogranicza się do tego, co oni są w stanie powiedzieć na temat Boga, co oni zrozumieli, co oni wiedzą o Bogu. Myślę, że religia faryzeuszów jest tego wyrazem. To byli ludzie, którzy na pamięć uczyli się całego Słowa Bożego. To byli ludzie, którzy dyskutowali całymi dniami o tym, co jest napisane. Oni bardzo dobrze znali Pismo. Niemniej jednak nie byli chwalcami Boga. Nie przychodzili przez tą znajomość Boga do Tego, który dał im to Słowo. Jezus im to wytyka wprost. Mówi, badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny. Nie rozumiecie, jednak nie wiecie, że one o mnie świadczą, Jezus mówi, ale do mnie przyjść nie chcecie. I to był wielki błąd faryzeuszów, że oni badali pisma, zgłębiali je i myśleli, że w samych pismach, przez to, że znają pismo, że mają je w głowach, że mają je wypisane gdzieś na swoim ciele, noszą w jakichś pudełeczkach, że to już jest życie. Nie, to nie jest życie. Jezus mówi, sama wiedza, sama znajomość Pisma nie prowadzi do życia. Dopiero kiedy przez to Pismo przyjdziemy do Niego, do dawcy, wtedy dopiero doświadczamy życia. To życie jest w Bogu. To życie jest nam darowane w Chrystusie. I dopiero gdy do Niego przyjdziemy, możemy doświadczyć życia. Z drugiej strony mamy, i to dzisiaj myślę jest bardzo powszechne, w wielu społecznościach bardzo mocny akcent położony na emocje. Człowiek jest w stanie sterować własnymi emocjami i potrafi sterować emocjami innych. I niestety, obawiam się, że w wielu, wielu kościołach jest poważne nadużycie, jeśli chodzi o sterowanie ludzkimi emocjami. Tak mocno pragnie się tego odczuwania, tak mocno pragnie się tego przeżywania, że używa się wszelkich możliwych środków, żeby to osiągnąć. I dla wielu to emocjonalne przeżycie i emocjonalne doświadczenie jest wszystkim, co kryje się za prawdziwym chrześcijaństwem. Czyli wiele zborów zamienia się w fabrykę emocji. Odpowiednia muzyka Odpowiednie nawet kazania, które mają bardzo poruszać emocje słuchaczy. Niekoniecznie głęboka treść, ale sposób prezentacji i sposób docierania do słuchacza, tak aby wstrząsnąć nim emocjonalnie. Myślę, że jest to bardzo niebezpieczne i bardzo niezdrowe. Wielu ludzi, którzy poddają się takiej manipulacji, tracą poczucie rzeczywistości Boga. Tak naprawdę to, czego szukają i to, czego doświadczają, to własnego przeżycia. Przychodzą na nabożeństwo, bo najczęściej dzieje się to na nabożeństwach, chociaż niektórzy sami sobie to później serwują w domach, słuchając odpowiedniej muzyki, odpowiednio głośno i, i sami się wprowadzają w taki stan jakiejś odmiennej świadomości czy jakiegoś emocjonalnego podniecenia, ale najczęściej dzieje się to w zborach. I ludzie przychodzą na nabożeństwa i oczekują tego właśnie odczuwania, tego emocjonalnego poruszenia, płaczu, łez, jakiś drgawek, w różny sposób to się przejawia w zależności od tego, co jest uznawane za dopuszczalne w danej społeczności. W niektórych są to rzeczy bardziej ukryte, w niektórych są to rzeczy bardziej zewnętrzne. I w niektórych to tylko jest zewnętrzne i po prostu widać, że wszyscy, jak się muzyka zaczyna, to zaczynają po prostu się ruszać, skakać i to wszystko na zewnątrz już tam jest przygotowane. Oni tylko czekają na ten moment, żeby się zaczęło i oni już ruszają i będzie się działo. Ale to są tylko emocje. Zobaczcie, jak łatwo można stworzyć Kościół dla ludzi i tylko dla ludzi. I niektóre nawet tak się nazywają, otwarcie. Kościół dla wszystkich, Kościół dla każdego i tak dalej. Ja nie mówię, że za te nazwy akurat nie, faktycznie odzwierciedlają ich ideologię Kościoła. Niemniej jednak jest to ciekawe, że coraz częściej można spotkać takie Kościoły, które otwarcie mówią o tym, że są przyjazne dla użytkowników, są stworzone właśnie dla ludzi, jak najwygodniejsze, jak najprzyjemniejsze, jak najzabawniejsze. Jeśli trzeba, to wszystko skrócone do minimum żeby ludzie się przypadkiem nie zaczęli troszeczkę nudzić, ale wszystko jest tak zorganizowane i tak zrobione, żeby była zabawa od wejścia do wyjścia i żeby wszyscy się dobrze czuli. To jest najważniejsze. Jak się czułeś na nabożeństwie? Hmm. Oczywiście, jeśli nie zaangażujemy naszego umysłu i nie doświadczymy poruszenia naszych emocji, czymże poruszymy naszą wolę, Wola jest ściśle związana z tym, co myślimy i z tym, co przeżywamy. Więc jeżeli brakuje jednego z tych elementów, brakuje solidnego, zdrowego nauczania. Jeżeli nie ma tego aspektu myślenia o Bogu i zastanawiania się nad Bożym Słowem i rozważania Jego dróg i podejmowania decyzji, które z tego wyrastają i doświadczenia przeżycia Boga, no to oczywiście nie ma mowy o jakimkolwiek przełożeniu tego na praktyczne życie. W wielu umysłach chrześcijan, obawiam się, całe ich chrześcijaństwo zamyka się właśnie w samym spotkaniu, w samym byciu na nabożeństwie, czy byciu z Bogiem w modlitwie, czy byciu z Bogiem śpiewając pieśni, w tych religijnych jakichś momentach, w tych religijnych przeżyciach. Czy rzeczywiście o takie uwielbienie chodzi Bogu, żebyśmy byli Jego chwalcami raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, kiedy jest dobra muzyka, kiedy są artyści, którzy potrafią nas poprowadzić w pięknym śpiewie, kiedy są jakieś efekty wizualne, które na nas wpływają w taki czy w inny sposób. Czy to jest rzeczywiście uwielbienie, którego Bóg szuka, którego Bóg pragnie? Albo czy Bóg szuka takiego uwielbienia, w którym my pochylamy się nad świętymi pismami i rozmawiamy, i dyskutujemy, sprzeczamy się i dochodzimy czasami do jakichś wniosków, a czasami każdy pozostaje przy swoim i odchodzimy i tutaj wszystko się skupia i tutaj się wszystko kończy. Nie, oczywiście Bóg szuka prawdziwych chwalców. Szuka ludzi, którzy będą Go chwalić, w duchu i w prawdzie, mówi Pan Jezus. Czyli, którzy będą przeżywali tą społeczność z Nim duchowo, ale to będzie zasadzone na fundamencie prawdy. Prawdą jest Słowo Boże. Jezus mówi w swej modlitwie, kiedy modli się za swoim Kościołem, Ojcze, poświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą. Boże Słowo jest prawdą i Nasze uwielbienie i chwalenie Boga musi zasadzać się na duchowym doświadczeniu Boga i na prawdzie. Jak zaangażować nasz umysł, naszą wolę i nasze emocje w uwielbianie Boga? Ten psalm wyraźnie pokazuje nam, że jeśli mamy go chwalić z radością, jeśli mamy paść przed nim z bojaźnią, to to musi z czegoś wyrastać. I zauważcie, wiersz trzeci mówi gdyż, a więc po tych słowach wezwania nas do uwielbienia Go z radością jest podanie przyczyny, dla której tak Go mamy chwalić. Jest wskazanie na powód, dla którego mamy się radować i weselić i śpiewać Mu w ten sposób nasze pieśni. Gdyż. Gdyż co? Gdyż wielkim Bogiem jest Jahwe. To jest powód. Nasz Bóg, Jahwe jest wielkim Bogiem. Królem wielkim nad wszystkich bogów. Za chwilę więcej o tych bogach. W Jego ręku są głębokości ziemi. I Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I suchy ląd Jego ręce ukształtowały. I znowu wiersz siódmy. On bowiem, w, po tym szóstym wierszu, który mówi pokłońmy się, padnijmy na twarz. Dlaczego? Bowiem. A więc znowu mamy wyjaśnienie dlaczego? Bowiem On jest naszym Bogiem, a my jesteśmy Jego ludem, ludem Jego pastwiska, Jego trzodą. On jest naszym pasterzem, a my jesteśmy Jego owcami. Ten trzeci wiersz wskazuje nam wielkość i niezrównaną wartość Boga. Jak bardzo cenimy prawdziwego Boga? Jak cenny On jest dla nas? Jak wartościowy jest dla nas? Każdy z nas ma pewien system wartości. Pewne rzeczy cenimy sobie bardziej, inne rzeczy cenimy sobie mniej. To jest normalne. Każdy człowiek ma swój system wartości i te rzeczy, które sobie najbardziej cenimy, to są nasi bogowie. To jest to, co tak naprawdę czcimy. To jest to, co, na czym nam naprawdę zależy. Jeżeli ktoś ma w domu jakąś złotą łyżeczkę którą gdzieś tam kiedyś dostał czy kupił sobie i ona leży w kuchennej szufladzie. Ona jest cenna, ale on jej w zasadzie do niczego nie używa. Tam po prostu leży między innymi łyżkami w szufladzie. Raz na jakiś czas sobie wyciągnie, pomiesza herbatkę, ale jakby ta łyżka tam zniknęła z domu, no szkoda byłoby, no bo kupę pieniędzy kosztuje. Ale życie by się nie zmieniło. Z tą łyżeczką, czy bez tej łyżeczki, chociaż jest tyle pieniędzy, ale w kieszeni nosi telefon komórkowy, który jest w jedną dziesiątą tej łyżeczki warty. Ale bez tego telefonu nie ma życia. W tym telefonie jest wszystko. Wszystkie kontakty, wszelkie rzeczy, które trzeba pamiętać, zrobić, różne ciekawe aplikacje, którymi się posługuje. I gdyby ten telefon zginął, to tra prawdziwa tragedia. Dla wielu po prostu stracić telefon, to już nie ma po co żyć. Dla wielu ludzi rzecz, która w takim ogólnym sensie nie ma jakiejś wielkiej wartości, dla nich jest niezwykle cenna. To taki może dla wielu z nas taki jakiś nierealny, nierzeczywisty może przykład. Dla wielu z nas inne takie bardziej solidne wartości tak, mogą być czymś, co jest tak ważne, może najważniejsze w życiu. Dla wielu ludzi pieniądze, to ile mają pieniędzy. Od tego zależy życie, że jakby coś się stało z ich pieniędzmi, coś by się stało z ich majątkiem, to od razu po prostu powiesić się albo coś sobie zrobić. I wielu ludzi tak zrobiło. Przecież kiedy były niedawno te krachy na giełdzie, ludzie stracili jakąś część swoich pieniędzy, nie stracili wszystkiego, nie wylądowali na ulicy, ale stracili na tyle dużo że dla wielu już nie było sensu życia. Ludzie podbierali sobie życie w wyniku krachu na giełdzie. Kiedy stracili, to nie było tak, że nie mieli co jeść, nie mieli gdzie mieszkać. Po prostu stracili jakieś pieniądze, które zbierali, które inwestowali, które liczyli, że przyniosą im wielkie zyski i nagle w jednej chwili wszystko popłynęło. I dla ludzi straciło życie sens. Myślę, że dzisiaj wielkim Bogiem, wielkim Bożkiem dla wielu ludzi jest przyjemność, rozrywka. Życie wielu ludzi kręci się wokół tego, jak tu się rozerwać, jak tu sobie dogodzić, w jaki sposób przyjemnie spędzić czas. I jakby im to zabrać, no to co zostaje? No Ta marna egzystencja, to praca, dom, praca, dom, jedzenie, spanie, nie ma po co żyć. Cała ich szczęśliwość i cała ich wartość ich życia to właśnie kupić sobie nowy ciuszek to gdzieś pojechać, to coś zjeść smacznego, coś obejrzeć się, pośmiać, zabawić się. Ciągłe poszukiwanie zaspokajania jakichś pragnień, jakichś żądz. Biblia mówi o tym, że czasy ostatnie będą się tym charakteryzować, że ludzie będą bardziej miłować rozkosze niż Boga. To jest, myślę, bardzo powszechne dzisiaj. Główna presja, przynajmniej w naszym zachodnim świecie, jest na satysfakcję człowieka, żeby się zaspokoić, żeby mieć wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia. Oczywiście ciągle jest coś nowego, co potrzebujemy, żeby to szczęście w końcu znaleźć. Ludzie żyją w takiej łudzie, w takim wyobrażeniu, że można tutaj znaleźć szczęście w tych różnych przyjemnościach. Dla jeszcze innych ludzi ich praca czy reputacja, osiągnięcia jakieś życiowe, zawodowe, to jest ich boszkiem. Tym się karmią i to tak hołubią i wokół tego się kręcą, żeby się pokazać, acy to oni nie są, czy to właśnie solidni, zdolni, sukcesy takie odnoszą w pracy i są gotowi wszystko dlatego poświęcić. Na pracę zawsze znajdą czas. Mogą nie mieć czasu na modlitwę, mogą nie mieć czasu na, na społeczność, mogą nie mieć czasu dla dzieci, dla żony, ale na pracę musi być czas. Praca jest najważniejsza. Praca. Oczywiście praca jest bardzo ważna. Kto nie chce pracować, niechaj nie jest, Słowo Boże mówi. Ale ilu ludzi zrobiło z pracy Bożka, który stanowi ich wartość. Zauważcie, jak rozmawiamy z ludźmi, o co ich pytamy? Jak Kiedy poznajemy jakieś nowe osoby? Jak masz na imię? Skąd jesteś? I co robisz? Czym <grym> się zajmujesz, tak? Zawodowo. To jakby To jest ważne. To jest istotne. W ten sposób jakby określamy człowieka, z kim mamy do czynienia. Jak się nazywa, skąd jest i co robi. <laughs> Więc to są ważne rzeczy, tyle że dla wielu ludzi stają się bożkiem. Oczywiście tu moglibyśmy różnych rzeczy jeszcze szukać. Zdrowie dla wielu ludzi. Oj, to zdrówko najważniejsze. Oj, jak tylko zdrówka nie będzie, no to już po prostu nie ma po co żyć. nie o, Żebyśmy tylko zdrowi byli. Pewnie, że bardzo ważne jest zdrowie. Kto z nas chce być chory? Kto nie chce mieć zdrowia? Ktoś jak utraci zdrowie, to wie, jak ono jest cenne. Ale to też może być Bożek. Ciągłe kręcenie się wokół zdrowia. Ciągłe kręcenie się wokół tego, co będę jadł. Jakieś takie, siakie zabiegi, żeby być w jak najlepszej kondycji, jak najlepszego zdrowia. Oczywiście, jeśli możemy, dbajmy o to zdrowie jak najbardziej. Żyjmy jak najdłużej, jak najzdrowiej. Amen. Nie ma w tym nic złego. Ale jeżeli straciłbyś zdrowie i nie miałbyś po co żyć, to wiedz, że to zdrowie było twoim bożkiem. Bo tak naprawdę to, co cenimy, wiecie, kiedy najbardziej okazuje się, co tak naprawdę cenimy, kiedy to tracimy. Kiedy to mamy, bardzo często jakby nie zdajemy sobie sprawy, jak to dla nas jest cenne, jak to dla nas jest ważne. Ale kiedy to utracimy, uuu, wtedy nas boli. Uu, jak tą łyżeczkę utracimy złotą, która może jest wiele warta, ale no, szkoda, No gdzie ta łyżeczka, no? Dalej, nie tam, żyjemy, po prostu nie ma łyżeczki. Ale jak coś innego stracisz i już nie masz po co żyć, i już się świat zawalił, to ci pokazuje, co było twoim Bogiem. Bo tak naprawdę Bóg jest źródłem życia. Bóg jest tym, przez którego my istniejemy, od którego otrzymaliśmy życie, który nas trzyma przy życiu, który nas zachowuje przy życiu i dla którego też żyjemy, do którego też zmierzamy i przed którym zdamy sprawę z całego naszego życia. Tutaj, kiedy czytamy w tym psalmie, że mamy go chwalić z radością, to właśnie dlatego, że on jest królem wielkim nad wszystkich bogów. Jakkolwiek jest wielu tak zwanych bogów, jest wiele tych różnych rzeczy, które ludzie czczą. W tamtych czasach wiecie, że było to bardziej prymitywne i do dzisiaj w niektórych miejscach nadal jest to bardzo prymitywne, że ludzie sobie tworzyli jakieś posągi, tworzyli sobie jakieś tam wyobrażenia Boga i przed tym się kłaniali i to czcili, i temu śpiewali, i ofiary składali i tam coś do jedzenia nawet dawali, ale to do tego się nigdy nie ograniczało. Za tymi bóstwami, za tymi bożkami zawsze coś stało więcej. Kiedy czytamy o kulcie Baala, to to się nie kończy tylko na świątyni Baala. Cześć dla Baala oznaczała materialne powodzenie. Baal był postrzegany jako Bóg płodności, Bóg zaopatrzenia, Bóg, który daje człowiekowi tą obfitość materialną i kiedy ludzie czcili Baala, to tak naprawdę byli to ludzie, którzy oczekiwali, że Baal im teraz pobłogosławi i da im za to to bogactwo materialne, że ich krowy będą się mnożyć, że ich stada będą się pomnażać, że ich pola obrodzą obficie, że nie będzie burzy czy powodzi czy suszy, że Baal się o to zatroszczy i dlatego oni czcili Baala bo Baal miał im zapewnić powodzenie. A więc to prymitywne pogaństwo nie różniło się bardzo od tego, co dzisiaj ma miejsce. Kiedy ludzie na przykład czcili Aszerę, to nie chcę tutaj mówić w szczegółach, bo są dzieci, ale to po prostu był kult przyjemności ciała. I to o to chodziło, że jak szedłeś tam do tamtej świątyni Aszery, to tam było wino, były piękne kobiety, piękni mężczyźni, którzy dawali ci satysfakcję fizyczną. Musimy to rozumieć, że to nie było tak, że tam jakiś stał nudny kołek, przed którym oni po prostu się kłaniali, bo ktoś im powiedział, że to jest Bóg. Tylko tam to było zorganizowane, tam to było fajnie przygotowane, to było tak zrobione, że jak tam szedłeś, to miałeś z tego korzyści, czy materialne, czy cielesne, czy inne. To pożądanie człowieka, by właśnie dostać to, czego człowiek w głębi sercu pragnie, co dla niego jest najwyższą wartością, dlaczego jest gotów żyć, dlaczego jest gotów coś poświęcić, żeby coś za to zyskać. Tak to działa. Natomiast Słowo Boże mówi nam o tym, że Jahwe, jedyny prawdziwy Bóg, jest tylko Bogiem. I nie ma innych bogów. To wszystko są bóstwa, to wszystko są pozory, to wszystko są marności, to są rzeczy, które cię zawiodą, które cię zwiodą i które cię zniszczą, jeśli im będziesz służył. Jeśli z nich uczynisz najwyższe wartości swojego życia i nimi się będziesz zachwycał, i nimi się będziesz chwalił, i z nich się będziesz cieszył, wiedz, że to ciebie człowieku zrujnuje, zniszczy. Wiedz, że tylko Jachwe jest prawdziwym Bogiem. On jest królem ponad tymi wszystkimi marnościami, nad tymi bożkami. Niestety wielu ludzi wierzy w Boga, ale dla nich ten Bóg jest tak jak ta złota łyżeczka w szufladzie. Mają gdzieś tam go w swoim życiu. On jest cenny, on jest jak ta złota łyżeczka. Naprawdę, o Panie Boże, tak, tak, tak, tak, tak. Pan Bóg, Pan Bóg, jak najbardziej szacunek, wierzę w Boga, ale na co dzień w ogóle tego Boga w ich życiu nie ma, On tam jest w ich życiu, oni tak mają go od czasu do czasu, przypomną sobie o nim, wyciągną go do swojej herbatki i zamieszają nim, coś tam powiedzą do niego, gdzieś tam go odwiedzą, gdzieś tam jakieś religijne zrobią przed nim cyrki ale tak na co dzień to ważniejszy telefon w kieszeni, ważniejsze inne sprawy, a Bóg tak, tak, wierzę, wierzę w Niego. Widzicie? I wtedy nie ma prawdziwego uwielbienia. Wtedy możesz przyjść do zboru, możesz przyjść gdzie sobie chcesz na wielki koncert chrześcijański, na wielkie nie wiadomo co i możesz przez chwilę się zaangażować. Możesz wypowiedzieć piękne słowa, możesz paść na kolana, możesz wykonać jakieś różne gesty. Tak jakbyś przypomniał sobie o tej łyżeczce z szufladki, i o, o, jaka ona jest piękna. Wypolerować ją, obejrzeć, popatrzeć na te tam zdobienia i zachwycić się na chwileczkę Potem do szufladki i żyjemy dalej. No bo przecież co z tą więcej łyżeczką można robić? No ile się ją można cieszyć, ile nią można mieszać herbatę? To nie jest coś, co przyda się do wszystkiego. I dla wielu tak właśnie Bóg wygląda jest taką złotą łóżeczką, która jest cenna, która jest wartościowa, ale na niewiele się przydaje. O, jak trwoga! To tak, może trzeba sprzedać tą łóżeczkę, może się ją tam z i coś się da załatwić jeszcze, nie? I, i tak, też do Boga ludzie potrafią przybiec, jak, jak jakieś problemy są. Panie Boże, rozwiąż to, no, co teraz? Już nie mam gdzie się zwrócić, może Ty mi pomożesz. To jest coś, co bardzo obraża Boga. Jeśli my nie rozumiemy Jego wartości, jeśli On dla nas nie jest cenny, jeśli On dla nas swoją wartością nie przewyższa wszystkiego innego, co mamy, co możemy mieć, co ten świat ma do zaoferowania. Słowo Boże mówi, że ludzie, oglądając wielkość i chwałę Boga, nie zrozumieli, nie dostrzegli, nie uznali wartości Boga. I co się z nimi stało? Coś się w nich zmieniło. Stali się chodzącymi potworami. List do Rzymian o tym mówi w pierwszym rozdziale. Czytamy o ludziach, którzy poznawszy Boga, nie to, że Go naprawdę poznali, ale dowiedzieli się, że jest Bóg prawdziwy, którzy otrzymali jakieś objawienie, otrzymali jakieś zrozumienie, coś o Bogu do nich dotarło, coś poznali, ale czytamy, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. To znaczy, że Jakoś go tam uwielbili, w jakiś sposób się nim zachwycili, coś tam uznali, ale nie uwielbili go jako Boga, to znaczy, że nie uznali go za najwyższą wartość. To znaczy, że w ich sercach nie zrodziło się to, Boże, kim Ty jesteś, jaki Ty jesteś. Nie było tego uznania go za kogoś najwyższego, najważniejszego, przed kim warto paść i oddać Mu swoje życie i poddać Mu swoją wolę. Nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, nie podziękowali Mu za to, co Bóg uczynił, za to, co Bóg dla nich zrobił. Nie, ale co? Znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się Głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. A więc tutaj mamy znowu powrót do tej prymitywnej religijności człowieka, w której człowiek, poznawszy Boga w jakiejś mierze, nie uznał go za Boga. Nie uczcił go jako Boga. Nie złożył mu dziękczynienia. Ale uznał, że on sam sobie zmontuje takiego Boga, którym będzie mógł łatwo manipulować, którym będzie mógł łatwo sterować. Sprowadzi Boga do, do swojego poziomu człowieka. Sprowadzi Go do poziomu stworzenia, zwierząt, jakichś rzeczy, które budzą zachwyt człowieka, które podobają się człowiekowi, ale którymi można łatwo manipulować, które można się ustawiać, w którą stronę się chce je ustawić, które można nakryć płachtą i robić swoje. I ten Bożek nic nie widzi. I dla wielu ludzi taki Bóg jest wygodnym Bogiem. Bóg, którego można sobie urobić według własnego widzimisię. I dzisiaj też jest to bardzo powszechne. Ludzie, jeśli w ogóle sięgają po Słowo Boże, to czytają je i mówią, okej, okay, to mi się podoba, to, to jest dobre. O, to, to mi się w ogóle nie podoba. Nie, nie, nie, nie, nie, ja w takiego Boga nie wierzę. Nie, nie, nie, ja wierzę w takiego Boga, który nikogo nie potępia. Ja wierzę w takiego Boga, który jest niezwykle wyrozumiały. Ja wierzę w takiego Boga, który zawsze się ze mną zgadza. Nigdy się ze mną nie kłóci. On zawsze przytakuje na to, co ja wymyślę. O, takiego Boga. Takiego Boga, którego o cokolwiek poproszę, On mi wszystko da. Cokolwiek mi się zachce. Tak, taki Bóg mi się podoba. Ale Boga, który sądzi, który zabija, który do piekła wrzuca, nie, nie, nie, nie, nie mów mi o takim Bogu. Takiego Boga nie chcę znać. Ja chcę takiego uśmiechniętego Boga. Zawsze uśmiechniętego, nigdy zachmurzonego, nigdy zezłoszczonego, nigdy zagniewanego, ale zawsze uśmiechniętego. I takiego w sobie Boga wystrugają. Zawsze uśmiechnięty. Kiedy do niego spojrzysz, on zawsze się uśmiecha. Taki miły Bóg. Fajnie takiego seboszka postawić, nie? Który zawsze się do ciebie uśmiecha, Zawsze kiwa głową, sprężynkę taką mu wstawisz, tylko w jedną stronę, zawsze jak te pieski w samochodach. Tak, kiwa główką do ciebie. Tak, taki Bóg, miły Bóg. Możemy się z tego śmiać, ale wielu, wielu ludzi, nawet jeśli czytają Biblię, to właśnie w taki sposób. Nie czytają nigdy całej Biblii, absolutnie. Są takie miejsca w Biblii, których się boją. Oni wiedzą, że tam coś jest takiego Bogu, czego oni nawet nie chcą znać. Oni zawsze te same psalmy niektóre wybiorą sobie, chociaż tam psalmach też nie brakuje tego niepodobającego się im Boga, ale szybko przewracają dalej i już zaraz jest ten uśmiechnięty. Ludzka chęć zmontowania sobie swojego Boga. Obrzydliwości, która zniszczy człowieka, bo zawsze te fałszywe bóstwa ciągną człowieka w dół. One nigdy nie satysfakcjonują, one w niczym nie mogą pomóc. One są nicościami, które mogą wiele obiecywać, albo ich kapłani mogą nam wiele obiecywać. Ale jeśli to nie jest prawdziwy Bóg, to wcześniej czy później przekonasz się, że są jak trzcina, która wbija się w twoją rękę, na której się nie oprzesz. Wcześniej czy później przekonasz się, że są popiołem, że są nic niewartymi bóstwami, które nie mogą pomóc, kiedy faktycznie będziesz potrzebował Boga. Uznanie najwyższej wartości Boga prawdziwego albo bożków wpływa na nasze myślenie, rozpala nasze emocje i determinuje naszą wolę. Całe nasze życie jest wielbieniem czegoś. Tak jesteśmy stworzeni, tak jesteśmy uczynieni. Zostaliśmy uczynieni, by coś większego od nas. Czcić, coś chwalić, coś mieć takiego, na czym się chcemy oprzeć, do czego się możemy zwrócić. I albo jest to prawdziwy Bóg, albo są to fałszywe bożki. O tym będziemy myśleć, to będziemy cenić, tym się będziemy chwalić, czy chlubić się tym i o to będziemy zabiegać. Jeśli Bóg jest naszym Bogiem, to o co będziemy zabiegać? O Jego Królestwo o Jego sprawiedliwość. Jeśli Bóg jest naszym Bogiem, to Nim się będziemy radować. To w Nim znajdziemy nasze pocieszenie w pośród życiowych burz, w pośród życiowych strat, w pośród życiowych dramatów. Jeśli Bóg jest naszym Bogiem, to kiedy spotykamy się z Nim, nasze emocje nie będą nieporuszone, ale z naszych ocz czasami będą płynąć łzy, czasami będziemy weselić się i radować i cieszyć. Nie będziemy stali przed Nim jak przed kawałkiem drewna, ale będziemy stali przed Bogiem, który wiemy, że nas kocha, który wiemy, że jest naszym pasterzem, jak ten psalm mówi, a myśmy trzodą Jego ręki. Wiemy, że jesteśmy w, niej, w Jego rękach, że jesteśmy bezpieczni, że On nas prowadzi, że On czuwa nad nami. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy gdzieś tam, a nasz Bóg jest gdzieś indziej, ale jesteśmy z Nim. Jesteśmy pod Jego czujnym okiem, jesteśmy pod Jego opieką. Kiedy przychodzimy, kiedy zgromadzamy się, to to sprawia, że prawdziwie radujemy się Nim, prawdziwie weselimy się Nim, prawdziwie czcimy Go i mówimy, Panie, Twoja wola, nie moja, bo wiemy, że On jest mądrzejszy, bo wiemy, że On jest większy, że On widzi więcej, że On przewiduje wszystko, a my nie. Rozumiemy Jego wielkość nad nami. I chcemy być Jemu poddani, chcemy, żeby On nas prowadził. Kiedy On mnie poprowadzi, dobry, mądry, wszechmogący Bóg, wszystko będzie dobrze, On poprostuje moje drogi, On poprowadzi mnie dobrą drogą. Pomyślmy, jakąż niegodziwością, jaką głupotą jest zamiana wielkiego, mądrego, kochającego nas Boga na marne bóstwa, słabe stworzenia albo dzieła ludzkich rąk. I na koniec, króciutko, jak mamy czcić prawdziwego Boga? Powiedzieliśmy, czym jest uwielbienie, uznanie Boga jako tej najwyższej wartości. Jeżeli wierzymy w prawdziwego Boga i chcemy czcić prawdziwego Boga, to Słowo Boże też mówi, w jaki sposób mamy to czynić. I tutaj oczywiście nie ma mowy, żeby wszystkie elementy omówić, ale tylko ten, na który zwraca uwagę ten psalm. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to społeczność. Bóg pragnie być uwielbiony w pośród swojego ludu, w pośród zgromadzenia. Zauważcie, że tutaj mamy liczbę mnogą w tym psalmie. Pójdźcie, śpiewajmy, wznośmy, wykrzykujmy, pokłońmy się, upadnijmy. Tu jest liczba mnoga. Oczywiście można czcić Boga w samotności, na osobności. Oczywiście jest ten aspekt uwielbienia Boga i czci Boga osobistej czci, osobistej społeczności z Bogiem, osobistego bycia z Bogiem. I to jest oczywiście fundamentalna kwestia i to musi mieć miejsce, aby zgromadzenie mogło mieć miejsce. Natomiast jestem głęboko przekonany, że Bóg, tak to obmyślił i tak zaplanował i tak to jasno przedstawia w swoim Słowie, w Starym Testamencie za pomocą świątyni, a w Nowym Testamencie mówiąc o zgromadzeniu chrześcijan, gdzie dwóch lub trzech, Pan Jezus mówi. To jest Boża wizja Kościoła wielbiącego Go. To jest wizja ludzi, którzy się gromadzą dla Jego imienia, którzy rozumieją, że nikt z nas nie doświadcza tak Boga, jak w całej pełni Bóg chce się objawić i chce nam się dać doświadczyć ale objawia się w życiu tego, w życiu tamtego w sposób, który nie objawia się w moim życiu. I że razem, kiedy się zgromadzamy, mamy obopólne, wspólne doświadczenie Boga, jakiego nigdy nie mamy sami. Kiedy inni z nami śpiewają, kiedy inni się modlą, kiedy inni chwalą Boga, my również doświadczamy uwielbienia, które wypływa z tego naszego wspólnego chwalenia Boga, jakiego nie doświadczymy nigdy, gdy jesteśmy sami. Doświadczamy też szczególnej obecności Boga i szczególnego posilenia Bogiem, gdy zgromadzamy się. Mam nadzieję, że to jesteście tego świadomi, że to jest coś oczywistego. Kiedy idę na zgromadzenie, kiedy spotykam się z braćmi i siostrami, wstępują we mnie nowe siły. Kiedy się zgromadzamy, jest coś szczególnego, jakaś część chrześcijaństwa, której nie ma, gdy jesteś sam. To nie znaczy, że nie ma Boga, kiedy jesteś sam. To nie znaczy, że nie możesz Go doświadczyć. Nie zrozumcie mnie źle. Chcę powiedzieć tylko to, że Bożym zamysłem jest zgromadzanie się Bożego Ludu i doświadczanie Boga i chwalenia Boga w zgromadzeniu. O tym Pismo Święte w wielu miejscach naucza. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy nawet mają w zwyczaju. Dzisiaj szczególnie w czasach internetu kiedy możesz się włączyć nabożeństwo z Wejherowa czy skąd inną chcesz, jesteś sobie w domu, nigdzie się nie ruszyłeś, nie zapłaciłeś za bilet, nie musiałeś tam się przebierać specjalnie, w piżamce możesz sobie nawet leżeć, ustawić tylko internet i słuchasz, jesteś na nabożeństwie, tak? Tak i nie. Jeśli nie masz innego wyjścia, owszem, korzystaj z tego, ale wiedz, że to jest zupełnie inne doświadczenie, kiedy się razem tu spotkamy kiedy razem śpiewamy, kiedy razem się modlimy, kiedy potem możemy porozmawiać, podzielić się tym, co Bóg czyni w naszym życiu. To jest zupełnie inne jakości doświadczenie. A coraz więcej ludzi zadowala się takim chrześcijaństwem i takim uwielbieniem właśnie, kiedy im się chce, gdzie im się chce na jakiś taki dystans. Raz se pójdą tam, raz se pójdą gdzie indziej, raz tu, raz se coś włączą, raz nie włączą. To zatracenie w ogóle wagi zgromadzenia, wagi spotkania z innymi wierzącymi. To jest charakterystyczne dla oziębłego kościoła zachodniego. W innych krajach naprawdę, gdzie jest bieda, gdzie ludzie nieraz muszą długie kilometry na pieszo iść, ludzie wstają nad ranem, a nieraz i, i całą noc idą, żeby być na zgromadzeniu. Bo tak sobie cenią tą społeczność, bo dla nich niewyobrażalne, żeby nie być na zgromadzeniu, kiedy gdzieś tam bracia, siostry się zgromadzą. Oni wszystko zostawią. I będą szli, żeby być, żeby spotkać się, żeby razem się pomodlić. My tego nie znamy, my tego nie rozumiem. Dla nas po prostu coś tam się włączy, tego już leci, ten coś mówi tam, ten coś śpiewa fajnie jest, ale oni tego nie mają. Bóg zamyślił sobie społeczność kościoła. Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech zgromadzenie, spotkanie gdzie nie jesteś sam ale są inni, od których możesz się uczyć, od których coś możesz otrzymać. Bóg oczywiście to daje, przez brata, przez siostrę. Nie dajmy się okłamać tej współczesnej propagandzie indywidualizmu, że ja to wszystko, co jest, że ja i Pan Bóg to wystarczy. Bóg nas włączył do ciała, do Kościoła, uczynił nas cząstką swojego ciała, jednym z członków w Jego ciele. I nikt z nas nie jest samotną wyspą, nikt z nas nie jest kimś, kto po prostu sam sobie poradzi i sam sobie może żyć. Jeżeli poddamy się tej filozofii indywidualizmu, to Boża koncepcja Kościoła się rozsypuje. Zauważcie, jak ten psalm dziwnie się kończy. Z jednej strony mamy tutaj takie radosne wielbienie, śpiewanie, tą Bożą obecność, klękanie przed Nim, wywyższanie Go, uznanie Jego bycia naszym pasterzem, a nas jako Jego owiec. I nagle to wezwanie, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardźcie waszych serc. Przypomnienie jakichś wydarzeń z przeszłości, kiedy to Boży Lud przez 40 lat chodził po pustyni i nie chwalił Boga i nie czcił Boga. Zobaczcie, oni widzieli cuda, które Bóg dokonał w Egipcie. Oni byli przez 40 lat prowadzeni przez słup ognia i słup obłoku. Codziennie jedli mannę, którą Bóg im dawał. To byli ludzie, którzy codziennie widzieli cuda Boże. Oni stali pod górą, gdzie słyszeli głos Boga, gdzie trąby, gdzie ogień na górze. Oni widzieli takie rzeczy, a jednak w ich sercach nie było uczczenia Boga jako Boga. Jednak kiedy Mojżesz na parę dni poszedł, to co? Zaraz sobie cielca zmontowali. Takiego, jakiego chcieli. I dawaj bawić się. Teraz wreszcie jest impreza kościelna. Nie, Wreszcie sobie dogodzili. Gdzie tylko ruszyli się ciągłe szemranie, ciągłe narzekanie, ciągła niewiara. Jak to możliwe? I Bóg mówi do nas, uważajcie, uważajcie, żebyście nie podzielili ich losu. Uważajcie, żebyście przypadkiem nie poszli za ich przykładem nieposłuszeństwa. Żebyście, mając doświadczenie Boga, mając doświadczenie Jego łaski, mając Jego rozliczne błogosławieństwa w Jezusie Chrystusie, nie zatwardzili waszych serc i nie zaczęli czcić jakichś marnych bóstw, a nie czcili Boga jako Boga. Nie mieli Pana jako najwyższego w naszym życiu, najpierwszego, wokół którego kręcicie całe nasze życie, wokół którego te wszystkie inne rzeczy są ustawiane. Uważajmy, by nie popełnić tego samego błędu, żeby nie pożądać tak, jak oni pożądali. Za czym oni tęsknili? Za ogórkami, za czostkiem, za rzeczami z Egiptu tęsknili. Kiedy mieli mannę, kiedy mieli słup obłoku, kiedy szli do ziemi mlekiem miodem płynącej, a oni tęsknili za tymi starymi rzeczami, za tymi marnościami. Kiedy tylko midianitki się pojawiły, zaczęły tańczyć, pobierały się tam, roznegliżowały się w tych swoich harcach, to widzimy, że cały lud poszedł z nimi i cudzołożył. I tysiące musiało zginąć ich. Zobaczcie, jakie były ich serca. Czy oni nie wierzyli w Boga, czy oni nie znali Boga? Oni wierzyli na swój sposób. Oni znali Go, oni Go oglądali codziennie. I co z tego? Czytamy, że ich ciała zaległy pustynie. Nie znaleźli upodobania w oczach Bożych. Poginęli. I Bóg mówi, ten lud błądzi sercem i nie zna moich dróg. Dlatego przysięgłem w moim gniewie nie wejdą do mojego odpocznienia. To jest straszna rzecz, bracia i siostry. Nie wejść do Bożego odpocznienia. Być w gronie tych, którzy są w pośród jakiegoś doświadczenia Boga. Być w pośród tych, którzy gdzieś coś słyszeli, świadectwa takie, siakie, Bóg to, Bóg tamto, Wam to. Sami gdzieś wiedzą, że tak, tak, tak, ale... Nie ma tego, że Bóg jest najważniejszy. Nie ma tego, że Bóg jest pierwszy. Moje życie nie jest Jemu poddane. Moje życie nie jest życiem uwielbienia dla Niego. I co w związku z tym? Nie ma odpocznienia. Nie ma pokoju w sercu. Ciągle jakiś niepokój, ciągle jakieś szukanie. Ciągle może jeszcze to, a gdyby tamto. I ciągłe niezaspokojenie. Nie ma pokoju. Nie wchodzisz do odpoczynienia. Nie mam już czasu, żeby to omawiać dalej, ale przeczytajcie sobie list do hebrajczyków, czwarty rozdział, w którym macie komentarz do tego wiersza, gdzie autor listu do hebrajczyków mówi o tym odpocznieniu w Jezusie Chrystusie. Mówi o tej istocie chrześcijaństwa, w której Chrystus jest naszym życiem, w którym prawdziwie odpoczywamy. Tamci ludzie nie weszli do odpocznienia. Nawet Jozue ich nie wprowadził do odpocznienia. Ale my, przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, zbawczą wiarę, zaufania temu, co On uczynił, zaufania temu, kim On jest i prawdziwie poddania się Jemu jako naszemu Panu, możemy znaleźć pokój, o którym ten psalm mówi. Pokój w Jezusie. Na tym muszę zakończyć ze względu na czas. powstanie do modlitwy, bracia, siostry. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twe święte słowo które jak miecz obusieczny, potrafi dotknąć naszych serc, naszych wnętrz, obnażyć nas, pokazać prawdę o nas samych, co czcimy, jak czcimy, co naprawdę jest naszą najwyższą wartością, o co zabiegamy najbardziej w naszym życiu, co dla nas jest najcenniejsze. Panie, czasami te bolesne doświadczenia, właśnie te próby, kiedy stracimy to, Dopiero wtedy trzeźwiejemy, dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, jakimi bałwochwalcami potrafimy być. I jakże się okazuje, że nie na Tobie się opieramy, nie w Tobie pokładamy ufność, nie Ciebie kochamy najbardziej. Panie Boże, zachowaj nas od pójścia tą drogą bałwochwalstwa, od czczenia Ciebie w taki sposób, którego nie jesteś godzien, Czczenia Ciebie według naszego upodobania poszukiwania naszych własnych pragnień, i wykorzystywania Ciebie do ich realizacji. Boże, zachowaj nas, zachowaj nas i daj nam tę łaskę, by oglądać Ciebie w Twojej chwale, by rzeczywiście rozumieć, jak wielkim Bogiem jesteś, jak potężny jesteś. Ty, który mocą swego Słowa stworzyłeś ten świat i wszechświaty, zarówno rzeczy widzialne, jak i niewidzialne. Boże nasz, daj nam, modlimy się to zrozumienie, które doprowadzi nas do miejsca czci uwielbienia i radości w Tobie. Obyśmy nie zatwardzali naszych serc, obyśmy nie błądzili zwodzeni przez kapłanów fałszywych bożków, ale byśmy wzrastali w poznaniu Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, bo to jest nasze życie, życie wieczne. Prosimy, kochany Panie, zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach i daj nam łaskę żyć tym słowem, wielbić Ciebie. Amen.